ukryta w liściach. Właśnie stąd pochodzi wielu najwspanialszych ninjas. Naruto, wracaj! Nie! Naruto! Naruto Uzumaki to największy kawaler w naszej wiosce, ale marzy o tym, żeby zostać największym ninja wszechczasów. Dajcie spokój, dzieniasy! Przemiana! Sexy Jutsu to najbardziej nietypowa z technik, które stworzy. Skończę z żartami! Ostrzegam cię po raz ostatni! Naruto ma tajemnicę, której do niedawna nie znał nawet on sam. Panaście lat temu, Lis o dziewięciu ogonach niemal zniszczył naszą wioskę. Żeby ją uratować, Hokage uwięził ducha bestii w ciele dziecka. Tym dzieckiem był Naruto. Mieszkańcy wioski odrzucili go, pamiętając, że nosi w sobie ducha bestii. Widzisz go? To ten chłopak. Podobno tylko on zdał. Ha! Hm, I bardzo dobrze, że oblał. Wyobraź sobie, co by było, gdyby został ninja. Dobrze. Możesz już otworzyć oczy. Gratuluję. Zdałeś egzamin. Stawiłem się za nim. Naruto wreszcie ukończył akademię i został ninja. Uśmiech! Był już gotowy do wykonania pierwszej misji. Misje ninja są przeprowadzane w trzyosobowych zespołach. W drużynie Naruto znalazł się Sasuke z legendarnego klanu Uchika. Wyjątkowe umiejętności Sasuke bardzo złoszczą Naruto. W zespole jest też Sakura Haruno, kunoichi, czyli żeński ninja. Naruto lubi Sakurę, ona jednak jest zakochana w Sasuke. Żeby cokolwiek osiągnąć, cała trójka musi zgodnie współpracować. Ich sensei to Kakashi Hatake, znany jako lustrzany ninja. Jest wyjątkowo uzdolnionym Joninem z wioski ukrytej w liściach. Pierwszą poważną misją tej drużyny była ochrona Tazuny, budowniczego mostu w krainie Fal. Super! Magnat finansowy Gato postanowił pozbyć się Tazuny i przejąć władzę nad całym regionem. Przestań skamleć. Gato wynajął zabójcę. Tym razem sam się tym zajmę. To Zabuza Momoci, zły ninja, znany jako demon ukrytej mgły. Naruto i jego drużyna musieli stawić mu czoło. Ej, ty, dziwolągu bez brwi. Pisz to do swojej księgi wrogów. Ninja, który zostanie w wioski ukrytej w liściach, ten, który się nie poddaje, nazywa się Naruto Uzumaki. Przybrawszy postać Shurikena, Naruto zaatakował demona. Kakashi użył oka Sharingan, żeby skopiować Jutsu za buzy i pokonać przeciwnika jego własną bronią. Ale jak? Czy to iluzja Jutsu? Z tym wody Jutsu wielkiego firmy! Niemożliwe! Jednak tym, który zadał ostateczny cios, był tropiący ninja z wioski ukrytej we mgle. To ciało kryje wiele tajemnic. Nie pozwolę, by dostało się w niepowołane ręce. A teraz wybaczcie. Żegnę. Ten dziwny chłopak, Haku, okazał się wspólnikiem zabójcy. Następnym razem. Będzie lepiej. Następnym razem przejrzę jego Sharingan. Podejrzewając, że Zabuza wciąż żyje... No to jazda! Kakashi przygotowywał drużynę na spotkanie z wrogiem. Uczył ją, jak kontrolować czakrę. Tydzień później jego podejrzenia potwierdziły się. Tam było. Wow. Sakure, Sakura, przygotujcie się. Chyba masz przeciwnika, Haku. Rzeczywiście. Doszło do konfrontacji. Sekretne jutsu. Lustra kryształowego lodu. No to... zaczynamy. Pokażę ci co to prawdziwa szybkość. To Uzumaki przybywa! Tak, Kumalski! <śmiech> Nadpobudliwy twardogłowy Ninja wkracza do akcji! <śmiech> ha! Skoro już tu jestem, wszystko będzie dobrze! We wszystkich opowieściach bohater pojawia się w ostatniej chwili i rozwala przeciwników. I to właśnie zamierzam teraz zrobić. Kumalski! Ech, to znowu ten dzieciak. Zamknij się, Naruto. Co za kretyn? Gdyby pozostał w ukryciu, byłby o wiele skuteczniejszy. Ten chłopak. Pierwszy raz widzę kogoś kto śpi w lesie. Hehehe, trenuję! Naprawdę? Przygotowujesz się do jakiejś walki? Rozwijam umiejętności, chcę być silniejszy! No dobra! Już po was! Cieniste jutsu Nie! Naruto, unik! Nie udało im się! Ich ataki zneutralizowały się, niesamowite! To się nazywa mieć szczęście, he? Aaa! Co ty wyrabiasz, Naruto? Zwariowałeś? To walka, nie konkurs talentów! Nie pokazuj przeciwnikowi Jutsu! Aaa! Sztuka Shinobi polega na zmyleniu przeciwnika. Musisz zachwiać jego pewnością siebie. Wykonując Jutsu, odciągnij uwagę przeciwnika, wytrąć go z równowagi i wymanewruj! Wkraczając do walki tak jak teraz Stajesz się łatwym celem A, Przepraszam Ja tylko chciałem was kuratować. Mamy tu pewną zagadkę Jego Haku Co ty robisz? Zabuza, Ten chłopak Pozwól mi z nim walczyć po mojemu. Proszę. No, dalej! mam go zostawić Tobie. Tak? Jak zwykle jesteś zbyt miękki. Wybacz. Miękki? No tak. Zaatakował mnie igłami, ale nie uderzył w żadne niebezpieczne miejsce. Dlaczego? Ty! Ostrzegam cię! Czy chcesz, czy nie? Zedrę ci tę maskę! To niemożliwe. Naruto nie ma szans z tym dzieciakiem. Muszę... Nawet o tym nie myśl. Uprzedzam Kakashi. Jeśli zaatakujesz Haku, ja zaatakuję Budobuczego. Hmm. Co robić? Nie mogę bronić Tazumy i jednocześnie pomagać Naruto i Sasuke. Sakura jest odważna, ale sama nie pokona Zabuzy. Wyluźni Kakashi, usiądź i oglądaj przedstawienie. Zobaczmy walkę, jeden na jednego. A więc wtedy, w lesie to były kłamstwa. Jesteś wspólnikiem Zabuzy, a ja naiwniak dałem ci się nabrać. Przepraszam. A? Ale jak powiedział twój Sensei, zwodzenie przeciwnika i atakowanie z zaskoczenia to podstawy sztuki Shinobi. Nie bierz tego do siebie. No to pokażę ci atak z zaskoczenia. <grystanie> Sasuke? Nie zapomniałem o tobie. Ani na chwilę. <grystanie> Więc Sasuke jest w środku. Uwięziony. Niektórzy wojownicy godnie znoszą porażkę, godzą się z przegraną, ale nie wszyscy. Dobrze zatem, doprowadźmy naszą walkę do końca. Ej, a ty dokąd? Spokojnie Naruto, ty będziesz następny. Kto to jest? No to zaczynamy. Prawdziwy jest tam, teraz. Jestem za Tobą. Przemieścił się błyskawicznie. Jak? Co się dzieje? Sasukę obrywa, a ja nawet nie wiem skąd padają ciosy. O co chodzi? Co to za wrzucło? Może to klony ukryte w lustrach atakują mnie jednocześnie. Nie. To się dzieje tak szybko. Nie widzę nawet skąd nadlatują igły. Ale gdyby to było zwykłe klon nie potrzebowałby lodowych lustr. Lustra są kluczem do tej zagadki. To, co mam teraz zrobić? Sasuke, Naruto, myślcie, trzeba zaatakować jednocześnie z zewnątrz i od środka żeby sprawdzić jak działają lustra No jasne Tak, teraz mamy szansę Naruto i ja jesteśmy na idealnej pozycjach Jeśli ja zaatakuję stąd a Naruto z zewnątrz uda nam się Hej! przyszedłem cię uratować Nieźle to wymyśliłem, co Sasuke? Naruto, podkradaj się do wroga nie do sprzymierzeńca. Ach, chyba kompletnie ci odbiło Jesteś shinobi, zastanów się zanim coś zrobisz. Czego się na mnie wydzierasz? Powinieneś mi dziękować, że ci pomagam Naruto, jeśli obaj jesteśmy tutaj Nieważne, mam dość twojej głupoty A ja mam dość twoich humorów, kumalski Naruto pracuje na opinię najgłupszego ninja w historii Im bardziej się stara, tym jest gorzej sam sobie poradzę, zaraz zniszczę te lustra! Styl ognia. Ej, co ty próbujesz zrobić? To są lodowe lustra, a czym można zniszczyć lód? Pomyć. Jutsu kuli ognia! No i kicha, lustra są całe! Potrzeba znacznie wyższej temperatury, by stopić ten lód. Gdzie on jest? I kto w nas rzuca tymi igłami? Czy to klony? Musimy znaleźć prawdziwego. Który to? Wpatrujcie się w moje lustra dowoli. I tak nic nie zrozumiecie. Czyżby? Cieniste klon Jutsu! No nie! Ty masz 100 Luster, a ja mam 100 Klonów, które je rozbiją! Kiedyś w końcu cię dopadnę. Lustra odbijają moją postać, dzięki czemu mogę przemieszczać się z prędkością światła. Z mojego punktu widzenia poruszacie się w zwolnionym tempie. Ach, wiedziałem. To brodzona cecha. Hekei Genkai. Hekei Genkai? <grystanie> Co to? Coś takiego jak Sharingan. Nie można się tego nauczyć. Trzeba mieć to we krwi. W kodzie genetycznym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie w obrębie jednego klanu. Czy to znaczy, że...? Tak. Nawet ja nie mogę skopiować tego dziutsu. Nie ma sposobu, by je zniszczyć. Nie zdołamy go pokonać. Dobra, nie udało mi się. Co z tego? I tak mi niebo wstrzyma. Nie poddam się. Nigdy nie dam za wygraną. Mam marzenie i nikomu nie pozwolę go sobie odebrać. Chcę, żeby ludzie w mojej wiosce mnie szanowali, o tym marzę. By zostać największym Hokage. Marzenia. <grymka> Mały przybłędę. Na oczy są takie jak moje. Jesteśmy do siebie podobni. Nie chciałem zostać Shinobi. To bolesne. Ale jeśli się do mnie zbliżysz, nie będę miał wyboru. Zabiję dobro w swoim sercu i stanę się prawdziwym Shinobi. Nie będzie litości.